Zakazany owoc WOZO ia Fo podkład, zakazany owoc Wiadomo, co zakazane pierwsze, że mnie nęci A pową sukcesu są nieodparte chęci A to że nie żar sercu, czego oku nie widać A tu jak na tacy Rosze chciał widać Zakazany owoc, pokusę jest giga Wygląda też nie przy gumu jak gdzie w Mida. Wieś za dziwny szep, Przyszywa, jak Gita. Na wylot precyzyjnie trafia w serce jak liga Uwiedziony niczym śpiewem syren ryba Dążam doń myślami to już obsesja chyba Pokusa coraz większa wzrasta jak na sterydach Chowa się każda biba, gdy pracuje ma fantazja Zamykam oczy, marzę dobra jest każda okazja Bywa, że znienacka nagła myśli inwazja Wybijam mnie z orbity przyziemnych spraw Jednak nader często przychodzi do mnie w snach za każdym razem, gdy wyciągam po tę nową Wszystko jest takie realne, niepowtarzalnie piękne Pierwszy dotyk, kształt Delikatności, powad W końcu zapach, smak nie odmówiłby skosztować Za późno się wycofać, to pragnienie mnie przerosło Wiem, że muszę, czy mogę? Dawno na bok poszło To rodzaj jakiejś magii, jak daję Queen By spełnić zachcianki achcianki, niepotrzebny mi jean. Sam potrafię być nim, wprowadzając myśli w czyn Klasa dodać ci, co kas? Piękna sztuka, jak rudy, rudy, ryb pycha. Palce lizać do dziś oblizuje usta. Słodka jest rozpusta, trafia prosto w megusta. Rządza dzika jak Mustang, jak lincza dzikość serca. Nie pozwala ustać, na nakręca. Rejedzenia, jedzenia, pedlik wzrasta, już po paru gęsach Będzie tylko raz i past, myślał tak w ten czas. Byłaby to zwykła, głupia naiwność szczenięca. Bo gdy wiem, jak to smakuje, wokół palca mnie okręca. Coś, czego nie słam, siłem, gdy istniał w chęciach. Bo gdy wiem, jak to smakuje, znając swój potencjał że się nie skończy na reminiscencjach w konsekwencjach każdy krok ślad zostawi Redzi wie to nieuchronny jak atawizm że ciekawi pierwszy stopień mają już za sobą spragnieni na progu biegiem jedną nogą a spełnieni już gdzie gdzie co już wręczają haronowi obol ważne decyzje przede mną i przed tobą Out, out, często na drodze, wygóry albo albo Wybieraj tak by mieć plusowe sumienia saldo By nie spoglądać w lustro na swoje odbicie z pogardą Czasem za nim coś zrobisz, pomyśleć warto Czasem lepiej spontanicznie oddać się impulsowi Wolna wola, twoje życie ty jak zechcesz zrobić I obyś nie narzekał, że wybierać musisz nigdy Ci co wyboru nie mają, znają wagę swej krzywdy Życie jest tylko jedno, zegar szybko tyktyk -tyk. Ja potrafię się doszukać w nim radości szybty I gdy zakazany owoc Robi mi smaka, zakaz Często w obie strony ZKZ, Z to lewam zakaz